niż potężna, figurująca w szeregu wielkich mocarstw, rozdawczyni łask Austria. Program przebudowy środkowej Europy, będący programem naszej między innymi polityki, wszedł w fazę szybkiej realizacji w chwili, kiedy jeszcze padały ostatnie strzały armatnie w kończącej się wojnie. W wielkiej retorcie środkowoeuropejskiej milionowe grupy ludności – wyzwalając się z dawnego, przymusowego Związku Państwowego. Łączyły się na podstawie powinowactwa z sąsiednimi państwami lub tworzyły nowe, nie czekając, aż Kongres Pokoju rozstrzygnie o ich losach. Tworzyły się fakty dokonane w kierunku wręcz przeciwnym temu, w jakim szły podczas wojny fakty dokonane polityki niemieckiej budującej swoją Europę Środkową. Powstawało państwo czeskie, łączyła się w jedną całość Jugosławia, zajmowała swe terytoria Rumunia. Ziemie włoskie Austrii znalazły się w rękach Włoch. Ziemie polskie odchodziły do Polski. Nie było w Austro-Węgrzech siły która by mogła temu wszystkiemu przeszkodzić. W chwili konania zdobyła się stara Austria na jeden tylko czyn. Resztką ginących sił spełniła jeszcze obowiązek względem berlińskiego protektora. Stworzyła przeciw Polsce armię ukraińską w Galicji Wschodniej dając jej ludzi, zapasy broni i amunicji. Był to ostatni gest państwa znikającego z karty Europy. Państwa, które sprowokowało nieszczęsną dla siebie wojnę. Które zaczęło ją od prowokowania Polaków do powstania przeciw Rosji. Dzięki temu gestowi do zamętu w Europie Środkowej, wywołanego przez pokój przedwczesny, pokój sprzyjający rewolucji, przybył jeszcze jeden czynnik – wojna Rusinów przeciw Polsce we wschodniej Galicji. Polsce, którą ten pokój wtrącił w położenie najkrytyczniejsze – przybyło jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Rozdział drugi. Położenie Polski. W całej polityce zwycięzców trudno znaleźć jaskrawszy przykład braku logiki, jak w ich stosunku do Polski. Postanowili oni odbudować państwo polskie. Uczynili to Zarówno ze względów zasadniczych, jak i praktycznych. Wojna prowadzona pod hasłem wolności narodów, prawa każdego narodu do rządzenia się we własnym państwie, musiała przede wszystkim powołać do życia państwowego Polskę, która była najjaskrawszym przykładem pogwałcenia tych zasad. Pierwszym warunkiem zatamowania groźnego rozrostu potęgi niemieckiej we wschodniej Europie było odbudowanie państwa polskiego, możliwie silnego, zdolnego do obrony swej niezawisłości. Zresztą, po rozkładzie Rosji przez rewolucję bolszewicką i po rozpadnięciu się Austrii, najwięksi przeciwnicy Polski w obozie zwycięzców nie mogliby sobie wyobrazić Europy bez państwa polskiego o ile by nie chcieli oddać Polski Niemcom lub nie pragnęli rozszerzenia się władzy Sowietów aż do środka Europy. Z tych wszystkich względów odbudowanie państwa polskiego nie tylko stało się koniecznością, ale było właściwie sprawą najważniejszą w przyszłym pokoju. Jako taka winna była ona skupić na sobie szczególną uwagę zwycięzców. Tymczasem żaden kraj po zakończeniu wojny nie znalazł się w tak niebezpiecznym położeniu. Nie był do takiego stopnia pozostawiony własnym siłom. Żadnemu tak nie utrudniano wśród sprzymierzeńców organizacji i zużytkowania sił, które posiadał. Rozejm pozostawiał Polskę i ziemię na wschód od niej leżące pod okupacją niemiecką. Usunięcie wojsk niemieckich mogło każdej chwili na rozkaz sprzymierzonych nastąpić, ale nie było wątpliwości, że z ich ustąpieniem Polska stanie się przedmiotem ataku ze strony Sowietów. Wobec tego, że jak najrychlejsze usunięcie wojsk niemieckich z ziem okupowanych na wschodzie było polityczną koniecznością, że zresztą rozkład armii niemieckiej postępował szybko i bez interwencji z zewnątrz, była ona skazana na szybkie zniknięcie z ziem okupowanych. Pierwszą kwestią było zorganizowanie obrony Polski jeżeli już nie przy pomocy wojsk sprzymierzonych, to przynajmniej jej własnymi siłami. Tymczasem jakże się w tej sprawie zachowały rządy państw sprzymierzonych? Pierwszym krokiem, który zrobiłem natychmiast po powrocie z Ameryki, było zwrócenie się w imieniu Komitetu Narodowego do rządów państw sprzymierzonych o zgodę na natychmiastowy przewóz znajdującej się we Francji Armii Polskiej przez Gdańsk do Polski. Odpowiedziano mi, że to jest niemożliwe, bo Niemcy będą stawiali opór wylądowaniu Wojska Polskiego i wybuchnie nowa wojna, polsko-niemiecka. Zaproponowałem wtedy, żeby obsadzić paru dywizjami alianckimi, którym Niemcy nie będą przecież mieli stawiać oporu, Gdańsk i linię kolejową do Torunia i pod ich osłoną dokonać przewozu Wojska Polskiego. Rzecz była prosta, ileże konwencja rozejmowa zapewniała zwycięzcom komunikację tą drogą z Polską. Dowiedziałem się wtedy, że Anglia nie zgadza się dać ani jednego żołnierza na tę ekspedycję. Gdy zaś wskazałem, że to może zrobić sama Francja, Powiedziano mi, że wojska francuskie i opinia francuska już tak mają dosyć wojny, że próba wysłania paru dywizji na nową wyprawę wywołałaby silny protest. Mieliśmy w tej sprawie silne poparcie marszałka Fosza, który lepiej od innych położenie Polski rozumiał. Pod jego niezawodnie wpływem i rząd francuski zaczął popierać nasze żądania wysłania wojsk polskich do Gdańska. Ale bezwzględny opór Anglii sprawę udaremnił. Później już, w początku konferencji pokojowej, całe jedno posiedzenie Rady Najwyższej strawiono na dyskusji w tym przedmiocie między Foszem a przedstawicielami Anglii. Bez żadnego pozytywnego wyniku. Szukając źródeł takiego zachowania się mocarstw, które miały ustanowić nowy porządek w Europie, na których odpowiedzialności leżało urządzenie jej tak, żeby na dłuższy czas miała zapewniony pokój, można było znaleźć wiele. I niemożność u ludzi odpowiedzialnych podołania ogromowi spraw. Które po zakończeniu wojny domagały się natychmiastowego załatwienia, i niezdolności objęcia całości nowej sytuacji europejskiej, i wstrętu do nowych wysiłków po kilku latach napięcia nerwów, i występujący natychmiast po wojnie antagonizm między Anglią a Francją, i Prace żywiołów ratujących interesy niemieckie, w szczególności Żydów i wpływy tajnych organizacji obawiających się, żeby Polska nie popsuła w Europie harmonii rewolucyjnej i nie stała się ogniskiem nacjonalistycznej reakcji. Tylko nie można było znaleźć rozumu stanu i poważnej myśli o powojennej przyszłości Europy. Żywotność naszego narodu została wystawiona na wielką próbę. Musiał on organizować swoje nowe państwo wśród otaczającego go ze wszech stron chaosu rewolucyjnego, sam zarażony w silnej mierze wpływami rewolucyjnymi, nadto w walce z sąsiadem bolszewickim, usiłującym rozszerzyć rządy Sowietów w Europie. Dążenia rewolucyjne burzą państwa, ale budują je dążenia narodowe. Polska musiała wykazać silne instynkty narodowe i niemałą jedność wysiłku, żeby sprostać swemu trudnemu położeniu. Byliśmy do spełnienia zadań, które przed nami stanęły, bardzo źle przygotowani. Prawda, że narodowy, antyrewolucyjny sposób myślenia miał w społeczeństwie ogromną przewagę, że znaczna większość narodu stała za polityką polską, za programem zjednoczenia Polski i odbudowania niezależnie od sąsiadów państwa, ale obóz narodowy w Polsce był na pewien czas silnie okaleczony. Przez ostatnich lat kilkanaście wpływ jego na młodzież ogromnie osłabł. Ta młodzież zwiększała szeregi socjalistyczne lub radykalne. Stało się to z dwóch przyczyn. Przez te lat kilkanaście myśmy organizowali politykę polską. Wykonywali plan budowy przyszłości Polski. Zmagając się z realnymi warunkami położenia międzynarodowego. Nie psuliśmy sobie pracy wygłaszaniem szumnych frazesów, zapowiadaniem z góry wielkich wyników, których z tej pracy oczekujemy. Dawaniem pokarmu skłonnościom niedojrzałych politycznie żywiołów. Zmuszeni byliśmy tym skłonnościom się przeciwstawiać. Tego rodzaju działanie do serc młodzieży nie trafia. Ona go nie rozumie. Skutkiem tego młodzież się od nas w tym okresie oddaliła. Nawet w Poznańskiem znaczna jej część poszła w kierunku radykalnym. Drugą przyczyną był strajk szkolny w Królestwie Polskim, który od roku 1905 wyrzucał masy młodzieży za granicę lub za kordon. Wyrywał ją spod bezpośredniego wpływu środowiska, oddawał na pastwę wpływów emigracyjnych i czynił wielu spośród niej Zdobyczą tajnych organizacji, które ich wiązały na całe życie, robiły z nich narzędzia polityki niepolskiej. To właśnie pokolenie zostało podczas wojny zaprzężone do służby polityce niemieckiej. I nie zdając sobie sprawy z tego, co robi, pracowało na zgubę Polski w jedynej chwili, kiedy się przed nami otwierały widoki wyzwolenia. Skutkiem strat tego pokolenia w trudnej chwili po zakończeniu wojny w obozie narodowym ujawnił się brak sił młodszych, bojowych. W tych warunkach, wypowiedzenie bezwzględnej walki dążeniom rewolucyjnym bez widoków decydującego i rychłego zwycięstwa pogrążałoby kraj w anarchię, a w konsekwencji otwarło wrota do Polski Sowietom. Szczęściem dla Polski okazało się, że obóz rewolucyjny u nas nie tyle był przywiązany do swych rewolucyjnych ideałów, ile do władzy. Dostawszy się raz do niej po pierwszych próbach stosowania swych zasad w rządzeniu polską wobec reakcji narodowej na te próby, rychło poszedł na kompromisy, byle rządów nie utracić. Tą drogą Polska osiągnęła względną jedność wysiłków w walce z bolszewicką Rosją i sprawiła zawód tym, którzy oczekiwali, że zniknie ona z powierzchni Europy, zanim traktat pokoju zdąży usankcjonować jej byt państwowy. Polska zaczęła się organizować na sposób, na jaki ją było stać w owej chwili. W Królestwie 5 listopada ostatni gabinet powołany z przedstawicieli koła międzypartyjnego, wyrażającego większość opinii stojącą po stronie sprzymierzonych, w chwili przełomu wywołanego przez zakończenie wojny, nie mógł podołać zadaniu. Złożony z ludzi zdolnych do pracy w spokoju, z ludzi niemających temperamentu bojowego nierozporządzający siłami do walki z podnoszącymi głowę żywiołami rewolucyjnymi, podał się do dymisji. Rada Regencyjna również zrozumiała, że rola jej się skończyła i zrezygnowała. Ustępując, oddała władzę dyktatorską w ręce wypuszczonego właśnie z Magdeburga i odosłanego do Polski organizatora Legionów Piłsudskiego. Tym sposobem żywioły rewolucyjne i radykalne zostały zadowolone w głównym swym odłamie, który razem z Piłsudskim doszedł do rządów. Dyktator, przybrawszy tytuł Naczelnika Państwa, Powołał gabinet socjalistyczny pod prezydencją Moraczewskiego i wkrótce zaczęto robić przygotowania do wyborów w celu ulegalizowania nowej władzy w kraju już uwolnionym od wojska niemieckiego, które dało się łatwo rozbroić, byle mu pozwolono wrócić do domu. Galicja wobec rozpadnięcia się Austrii automatycznie złączyła się z królestwem mając we wschodniej części kraju armię ukraińską i walkę z nią o posiadanie Lwowa. Zabór pruski, pozostając jeszcze częścią państwa niemieckiego, przygotowywał się systematycznie do odpadnięcia. W Poznaniu pod przewodnictwem socjalnego demokraty przysłanego z Berlina utworzona została Rada Żołniersko-Robotnicza. Polacy, którzy wzięli w niej udział w swoich celach, Uniemożliwili wkrótce pozycję niemieckiemu socjaliście i prezesem Sowietu został nasz od dawna towarzysz pracy dr Celestyn Rydlewski, który planowo, usuwając z tej rzekomo socjalistycznej organizacji Niemców i starając się o posiadanie jak największej liczby Polaków, uzbrojonych żołnierzy, przygotowywał siły do powstania narodowego przeciw Niemcom. Komitet Narodowy w Paryżu Mając przed sobą konferencję pokojową, na której musiały być zdobyte granice państwa polskiego i na której jednym z warunków powodzenia było pokazanie możliwie jednolitego frontu polskiego, z drugiej zaś strony przewidując dla kraju nieuniknioną walkę z sowiecką Rosją, postanowił za wszelką cenę nie dopuścić do wojny domowej i dążyć do zgrania wszystkich sił, które w Polsce wystąpiły na widownię, w możliwie jednolitą akcję polską. W tym celu wysłał najpierw do Warszawy Stanisława Grabskiego z instrukcją do swych politycznych przyjaciół, ażeby nie zwalczali rządów Piłsudskiego, jeno usiłowali dojść z nimi do porozumienia. Następnie zaś wyjechał do kraju Paderewski, który jako człowiek korzystający z wielkiej popularności, a nie biorący nigdy udziału w wewnętrznych walkach partyjnych, miał widoki skupienia w jednolitej akcji ludzi najróżniejszych obozów. Paderewski udał się na krążowniku angielskim do Gdańska, a stamtąd przede wszystkim do Poznania. Tam manifestacje na jego cześć, Komitetu Narodowego i Sprzymierzeńców wywołały czynny protest Niemców. Zaczęła się walka na ulicach Poznania, która stała się hasłem do powstania przeciw Niemcom w całym Poznańskiem. Tym sposobem ta najbardziej zasłużona w walce narodowej dzielnica miała jedyną w całej Polsce piękną chwilę wyzwalania się własnymi siłami w walce zbrojnej. W jednym powstaniu polskim, które nie zakończyło się klęską. Współdziałanie z rządami warszawskimi nie było rzeczą łatwą. Piłsudski, którego zwolennicy zadali w głośne trąby reklamy osobistej dla swego przywódcy i obdarzać go zaczęli hołdami, mającymi charakter nieomal wierno uwierzył w swoją opatrznościową rolę, zaczął traktować siebie jako zwycięzcę. Uznał za wyzwolenie kraju akt rozbrojenia Niemców, którzy oddawali broń chłopczykom z niższych klas gimnazjalnych na ulicach Warszawy, a siebie za wskrzesiciela Polski. Obóz jego usiłował wewnątrz Zorganizować wyłączne rządy swoich. Rządy socjalistyczne. Na zewnątrz zaś wystąpić jako jedyna władza mająca prawo do reprezentowania Polski. To było niebezpieczne. Bo ani Polska nie wytrzymałaby długo eksperymentów rządowych w stylu Moraczewskiego, ani obrona przeciw inwazji sowieckiej nie byłaby pewna, gdyby oddana została wyłącznie zwolennikom Piłsudskiego, wśród których zresztą nie brakowało ludzi grawitujących ku komunizmowi. Co zaś do ostatecznego załatwienia kwestii polskiej na terenie międzynarodowym, kwestii granic państwa przede wszystkim – to cała nasza praca podczas wojny zostałaby zmarnowana. Gdyby Piłsudski i obóz stojący za nim dostali wpływ na te sprawy. Znaliśmy dobrze ich niechętny stosunek do ziem zaboru pruskiego, ich gotowość oddania Ukraińcom większej części wschodniej Galicji, wreszcie ich niedorzeczne pomysły federacyjne na wschodzie. Gotowi byliby zrealizować Polskę 5 listopada 1916 roku, powiększoną o zachodnią Galicję. Tymczasem fakt, że rządy w Warszawie łatwo wpadły w ich ręce, tak im zawrócił w głowach, że im się wydawało, iż są panami całej Polski i że kierowanie jej losami do nich już wyłącznie należy. Myśleli nawet o usunięciu z widowni Komitetu Narodowego w Paryżu, nie zadając sobie znów pytania, jak sprawa polska na tym wyjdzie. W parę tygodni po rozejmie marszałek Foch pokazał mi radio od Piłsudskiego, żądające wysłania armii polskiej z Francji do kraju, pod jego rozkazy. Co mam na to odpowiedzieć? zapytał marszałek. Przecież ta sprawa należy przede wszystkim do Komitetu Narodowego. Myśmy walczyli o to, żeby nam pozwolono wysłać wojsko przez Gdańsk do Polski. Wojsko, nad którym władzę polityczną Komitetu uznali sprzymierzeńcy. Ale naczelnik państwa z Warszawy zwracał się o to wojsko tak, jak gdyby władza nad nim należała do państw obcych. W następstwie wyjechała za granicę specjalna misja w celu notyfikowania głowom państw zachodnich objęcia stanowiska naczelnika państwa polskiego przez Józefa Piłsudskiego. Po pewnych trudnościach paszportowych, które ją zatrzymały w Szwajcarii, misja ta nareszcie dostała się do Paryża i zgłosiła się o audiencję u prezydenta Rzeczypospolitej. Z polecenia ministra spraw zagranicznych odpowiedziano jej, że Polskę reprezentuje w Paryżu Komitet Narodowy i że audiencje mogą otrzymać tylko te osoby z Polski, dla których komitet o nią poprosi. Po tej odpowiedzi misja parę dni się namyślała, wreszcie zgłosiła się do komitetu. Zapytaliśmy ich, co ma być celem audiencji u prezydenta, której żądają. Gdy powiedzieli, że chcą notyfikować objęcie władzy przez Piłsudskiego, Zwróciliśmy im uwagę, że to jest niemożliwe. Według przyjętych zwyczajów tylko monarchowie, wstępując na tron, notyfikują to przez osobne misje i nie można Polski ośmieszać tą niewłaściwą ceremonią. Wystarczy zupełnie zawiadomienie rządów państw sprzymierzonych przez Komitet Narodowy. Dosyć trudno było przekonać członków misji, że wyprawa ich nie ma sensu. Próba zamachu stanu w Warszawie, która Polskę trochę ośmieszyła, bawiło niezmiernie ludzi politycznych to przedstawienie, w którym ministrowie byli poaresztowani, potem wypuszczeni, a w którym wszystko się odbyło bez krwi przelewu i bez pociągnięcia kogokolwiek do odpowiedzialności, wykazała, że jeżeli słabe w działaniu były żywioły niezadowolone z rządu, to nie mniej słabi byli stojący przy rządzie razem z Piłsudskim. W takim położeniu najlepiej nie walczyć, ale się pogodzić. Tak się też stało. Miejsce Moraczewskiego zajął gabinet Paderewskiego. Polska. Mając Piłsudskiego jako naczelnika państwa, dostała premiera, członka Komitetu Narodowego i tym sposobem wytworzył się względnie normalny stosunek do państw zwycięskich. Konieczny wobec nadchodzącej konferencji pokojowej. Tymczasem na Zachodzie szła kampania przeciw Polsce ze strony Żydów. W prasie zaczęły się ukazywać najpotworniejsze wieści o pogromach Żydów w Polsce, o barbarzyńskim znęcaniu się nad nieszczęśliwymi itd. Komitet Narodowy był w trudnym położeniu, bo nie posiadał tak szybkiej komunikacji z krajem, a żeby móc każdy fałsz dokładnie prostować. Przy środkach propagandy, które posiadają Żydzi, zaczęto wytwarzać sztucznie atmosferę oburzenia na naród, który dla siebie woła o wolność, a innych dziko prześladuje. Doszło do tego, że rząd angielski wystosował notę do Komitetu Narodowego z remonstrancjami. Na podstawie otrzymanych z kraju wiadomości. Odpowiedzieliśmy na tę notę, iż nie można zaprzeczyć, że zaszły w Polsce wypadki, w których ucierpieli Żydzi, ale wszakże rozruchy były skierowane czy to przeciw handlarzom ukrywającym żywność, czy przeciw manifestującym bolszewikom. Jeżeli tymi handlarzami i tymi bolszewikami okazali się Żydzi, to już ich wina. W każdym razie władze polskie starają się do żadnych rozruchów nie dopuszczać. Znamienne było, że na pogromy robione przez Rusinów, na rozruchy przeciw Żydom w Czechach i na Węgrzech humanitarna prasa nie reagowała. Ataki przychodziły czasem z całkiem nieoczekiwanej strony. Zdarzyło mi się być na obiedzie wojskowym francusko-polskim, na którym przemawiał pan Władysław Mickiewicz, syn nieśmiertelnego Adama, uskarżając się na nacjonalizm polski, który urządza pogromy żydowskie. Uczułem się tym wybrykiem zmuszony do zabrania głosu i zwróciłem się do obecnych Francuzów. — Właśnie, proszę panów, właśnie otrzymałem wiadomość o nowym pogromie w Polsce. W Kielcach paruset młodych Żydów, wyszedłszy z kinematografu, ciągnęło przez ulicę z okrzykami — Niech żyje Lenin! Niech żyje Trocki! Precz z Polską! Tłum się rzucił na nich i padły ofiary. Co by panowie zrobili, gdyby w którym mieście francuskim ukazała się na ulicach banda z podobnymi okrzykami wołająca precz z Francją? To samo odpowiedzieli jednogłośnie obecni. Niepowołany oskarżyciel polski dostał nauczkę. Muszę zauważyć, że pierwszym kanałem przez który wieści o pogromach szły na zachód, była prasa niemiecka. Był to jeden z punktów współdziałania niemiecko-żydowskiego po wojnie. Tym pierwszym chwilom samorzutnego jednoczenia się Polski i powstawania państwa należałoby więcej poświęcić miejsca. Jeżeli tak krótko o nich pisze. To jedynie dlatego, że znajdowałem się wówczas z dala od kraju i mając na swej odpowiedzialności sprawę polską na konferencji pokojowej, nie mogłem wypadkom w Polsce poświęcić tyle, ile bym pragnął uwagi. Stąd mniej od innych jestem powołany do pisania o nich. Wiele momentów w tym, co się działo naówczas we wszystkich trzech zaborach, wymaga oświetlenia. Mnie osobiście, a może nie tylko mnie, najmniej jest znane to, co się działo w zaborze austriackim. A są to rzeczy wielkiej wagi, zarówno gdy chodzi o walkę z Ukraińcami na wschodzie, jak i organizowanie się porządku polskiego na zachodzie w Krakowie. Znamienną jest rzeczą, iż Żywioły rewolucyjne, które w Krakowie miały swą główną siedzibę, nie tam robiły eksperyment socjalistycznej republiki, jeno w Lublinie. Społeczeństwo polskie w Galicji wykazało o wiele więcej instynktu narodowego i świadomości swoich zadań, niż to można było sądzić z pozorów w pewnych momentach wojny. Wielką rolę w wypadkach galicyjskich w pokierowaniu nimi tak, jak nakazywała miłość Polski i rozum polityczny, odegrał nieżyjący już Aleksander Skarbek. Zaczynając od rozwiązania Legionu wschodnio w początku wojny, a kończąc na organizacji polskich władz w Krakowie w chwili rozpadania się Austrii i na walce o Lwów, wszędzie występuje przede wszystkim wola i czyn tego człowieka, wielkiego naprawdę charakteru i rzadkiego w dzisiejszej dobie męstwa. Rozdział trzeci Początki konferencji pokojowej W Paryżu czyniono przygotowania do otwarcia konferencji pokojowej. W porozumieniach między mocarstwami ustalono liczby delegatów państw wielkich i mniejszych. Ogólna liczba uczestników zapowiadała się ogromna wobec tego, że Imperium Brytyjskie prócz pięciu delegatów angielskich postanowiło mieć po dwóch z każdego ze swych wielkich dominiów i że nawet drobne republiki amerykańskie jak Kuba, Gwatemala, Panama które po wystąpieniu Stanów Zjednoczonych wypowiedziały wojnę Niemcom, ale żadnej w wojnie roli nie odegrały, na żądanie Wilsona miały być także reprezentowane. W Polsce przyznano dwóch delegatów. Tymczasem odbywał się szereg uroczystości. Przyjęcia w Paryżu monarchów z państw sprzymierzonych, Króla angielskiego, włoskiego, królewskiej pary belgijskiej, królowej rumuńskiej, wreszcie prezydenta Wilsona. Podróż prezydenta Poinkarego w towarzystwie rządu Izby, Senatu i przedstawicieli państw sprzymierzonych do Alzacji i Lotaryngii dla objęcia w posiadanie tych odzyskanych prowincji. Wszystko odbywało się składnie, logicznie, pięknie. Jak to tylko Francuzi umieją urządzić. Wśród tych obiadów, śniadań w Pałacu Elizejskim, na Quai d'Ersay, w ambasadach, przyjęć w paryskim Hotel de Ville, przesuwał się świat polityczny państw sprzymierzonych. Odświeżały się znajomości, nawiązywały się nowe, przygotowywała się współpraca i walka na konferencji. Myśmy korzystali z tego okresu dla dalszego przygotowania sobie gruntu do ciężkiej walki, która nas czekała. Na krótko przed otwarciem konferencji rząd francuski zwrócił się do Komitetu Narodowego o mianowanie dwóch delegatów polskich. Komitet mianował na razie tylko jednego – mnie. Zawiadamiając, że nominacja drugiego delegata nastąpi później w porozumieniu z rządem warszawskim. Tym sposobem zarezerwowaliśmy drugie miejsce dla Paderewskiego, którego obowiązki zatrzymywały w Warszawie. Sekretarzem delegacji polskiej mianowany został członek komitetu Stanisław Kozicki. Gdy prezydent Poincaré, otwierając konferencję pokojową, wyliczał tytuły każdego z państw do udziału w konferencji, jego zasługi dla wspólnej sprawy sprzymierzonych, zapytywałem siebie, co powie o Polsce. Istotnie, gdy się myślało o czynach głośnych, to można było raczej wyliczać, co Polska zrobiła przeciw sprawie sprzymierzeńców i co jej daje tytuł do tego, żeby stanęła w szeregu zwyciężonych. Gdy przyszła kolej na Polskę, Poincaré powiedział, że pospieszyła ze swoją armią na pomoc Francji na froncie zachodnim. Niech mu Bóg da zdrowie, pomyślałem sobie, ale wstyd mi było, że taki skromny, Właściwie formalny tylko przyczynek mamy do wylegitymowania się z naszego udziału w zwycięstwie Zapytywałem siebie, czy tej słabej naszej legitymacji, przeciw której stoją nadto Legiony Piłsudskiego Deklaracje Rady Stanu i Rady Regencyjnej Próby organizowania Armii Polskiej dla Niemców i tym podobne nie będą wyzyskiwali przeciwnicy na konferencji dla odmówienia nam prawa do stawiania żądań. Istotnie, Lloyd George wszedł później na tę drogę. Zapytywał, co Polacy zrobili dla zwycięstwa, żeby stawiać tak daleko idące żądania. Wskazywał, że działali raczej przeciw sprzymierzonym. Jestem przekonany, że nasze z taką trudnością utrzymywane stanowisko względem Rosji w pierwszym okresie wojny stokroć więcej pomogło sprawie sprzymierzonych niż jej zaszkodziła cała hałaśliwa akcja naszych austrofilów i aktywistów. To wszakże można było wykazać tylko ludziom myślącym, gdy po tamtej stronie były fakty łatwe do zrozumienia dla każdego. Rozumiałem to dobrze, że wobec naszej przeszłości w czasie wojny, wobec głośnej reklamy, którą robiła swej polityce orientacja austriacka i aktywiści, położenie nasze na konferencji jest bardzo delikatne. Musimy uparcie dążyć do urzeczywistnienia swego programu, ale ton musimy przybrać skromny, żeby się nie narazić na przypominanie nam wszystkiego, co robiono ze strony polskiej przeciw sprzymierzeńcom. Trzeba było cierpliwością, zaparciem się siebie naprawiać zło, które musimy nie umieli w Polsce przeszkodzić. Nie powiem, żeby mi ta rola smakowała. Wolałbym z podniesionym czołem iść śmiało przed siebie, mocno żądać tego, co się nam należy, powołując się na czyny polskie, które ułatwiły zwycięstwo. Jeżeli mi kto zazdrościł zaszczytu reprezentowania Polski na konferencji pokojowej, to nie miał czego. Trzeba było mego dużego zdrowia, do spełnienia tego obowiązku. A i ono w końcu nie wystarczyło. Właściwą konferencję pokojową stanowiła Rada Najwyższa, złożona z przedstawicieli pięciu wielkich mocarstw Francji, Anglii, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Z początku było ich po dwóch. Na ogół premierzy i ministrowie spraw zagranicznych. I zwano ją Radą Dziesięciu. Potem zamieniła się w Radę Pięciu. Lloyd George bowiem, którego pozycja robiła się coraz mocniejsza, a który chciał zarówno sam się usunąć spod kontroli Foreign Office, jak i innych mocarstw, nie mieć do czynienia z ludźmi gruntownie znającymi sprawy międzynarodowe, Zrobił ją radą samych premierów z prezydentem Wilsonem, pod pozorem, że większe grono nie zapewnia należytej tajemnicy obrad i szybkości decyzji. Smutne to było świadectwo polityczne dla mocarstw, że się na podobne horrendum zgodzono. Był to pierwszy wielki kongres państw demokratycznych. Na każdym z poprzednich kongresów jednostki nie miały pozostawionej sobie takiej niekontrolowanej decyzji o losach narodów. Nie mieli tego nawet autokratyczni monarchowie. Czyżby z tego należało wywnioskować, że demokracja prowadzi do autokratyzmu demagogów? Posiedzenia plenarne konferencji nie miały właściwie znaczenia. Odbyło ich się zaledwie parę. Na jednym z nich Wilson wniósł swój projekt Ligi Narodów. Wszystkie decyzje zapadały w Radzie Najwyższej, bez komunikowania ich na plenum konferencji. Było to zresztą całkiem logiczne, gdyż po pierwsze... Przy takim tłumnym składzie konferencji i przy udziale w niej państewek dalekich od sprawy, o których na niej decydowano, nie można było wymagać od pewnej części uczestników posiedzeń plenarnych, ażeby nawet rozumieli, o co chodzi. Powtórę, wielkie mocarstwa prowadziły wojnę. One swymi wysiłkami ją wygrały i słusznie że do nich należała decyzja. Powiedział to na posiedzeniu plenarnym prezes konferencji, Clemenceau, w odpowiedzi delegatowi jednej z republik amerykańskich, który wyraził swe niezadowolenie z tego, że wielkie mocarstwa same o wszystkim decydują. Państwa mniejsze miały udział w komisjach z wyjątkiem Komisji Terytorialnej, złożonej wyłącznie z przedstawicieli wielkich mocarstw. Przy obsadzaniu Komisji Ekonomicznej, Finansowej itd. Rada Najwyższa wpadła na dziwny pomysł. Mianowicie przeznaczywszy po pięć miejsc w każdej z najgłówniejszych komisji dla państw większych, postanowiła ona, żeby wyboru państw, które mają brać udział w tej lub innej komisji, dokonano na ogólnym zebraniu delegatów państw mniejszych. Gdy takie zebranie zwołano pod przewodnictwem Cambona, zwróciłem uwagę, że procedura ta jest całkiem niewłaściwa, że wybierać przedstawicielstwo spośród siebie mogliby tylko ci, których łączy jakakolwiek wspólnota interesów. Fakt zaś, że dane państwa zaliczają się do państw mniejszych, nie wytwarza między nimi żadnej łączności. Uważałem już, że logiczniej będzie, jeżeli Rada Najwyższa sama zadecyduje, które z mniejszych państw są powołane do udziału w tej lub innej komisji. Przewodniczący odpowiedział mi, że musi wykonać postanowienia Rady Najwyższej i wyboru dokonano. Wynik wyboru do najważniejszych komisji najlepiej wykazał niedorzeczność takiej procedury. Delegaci Republik Ameryki Środkowej i Południowej zmówili się z Portugalczykami i obsadzili komisję swoimi ludźmi, zbojkotowawszy mniejsze państwa europejskie. Wobec takiego skandalu Rada Najwyższa wybór skasowała, i sama wyznaczyła powołane do udziału w owych komisjach państwa, między którymi znalazła się i Polska. Zaraz na początku konferencji Rada Najwyższa zadokumentowała swe zainteresowanie się położeniem naszego kraju przez wysłanie do niego misji międzysojuszniczej pod przewodnictwem senatora Noulensa, dawniejszego ambasadora francuskiego w Petersburgu. Polska zmagała się ze swym trudnym położeniem zewnętrznym, w którym nie najłatwiejszą rzeczą była walka z utworzoną przez Austriaków armią ukraińską w Galicji Wschodniej. Walkę tę prowadzono siłami ochotniczymi, w głównej masie miejscowymi. Rząd warszawski nie miał wojska do rozporządzenia i nie miał serca do walki o ziemię, której chętnie się zrzekał. Obok tego, co najważniejsze, wisiała w powietrzu wojna z bolszewicką Rosją. Domagaliśmy się uporczywie wysłania z Francji do Gdańska Armii Polskiej, która byłaby zbawieniem dla naszego nowego państwa w jego niebezpiecznym położeniu. Domagaliśmy się bez skutku. Polsce nie dawano skorzystać z siły zbrojnej, którą posiadała na zachodzie. Natomiast ofiarowano jej pokrzepienie moralne przez wysłanie politycznej misji międzysojuszniczej. Przypomina się legenda grecka, w której Sparta w ciężkich opałach prosi o pomoc zbrojną Ateńczyków. Wysłaniec Ateński powiada Spartanom, że wojska nie dostaną. A najwyższa rada, z lutnią i pieśnią w pomoc, wsparcie siostrze, śle mnie, poetę Tyrteusza. Wysłanie misji nie dało, co prawda, tak wielkich wyników, jak wyprawa Tyrteusza. Niemniej była ona pożyteczna, przede wszystkim przez to, że ujawniła istotne usposobienie polityczne społeczeństwa polskiego. Przez nią alianci dowiedzieli się, co to jest powojenna Polska. Pierwszym zadaniem misji, jeszcze przed wyjazdem z Paryża, było załagodzenie sporu między dwoma sojusznikami, Polakami i Czechami o Cieszyn. Chodziło o uniknięcie walki zbrojnej na miejscu, na którą się zanosiło i która mogła fatalnie oddziałać na losy zarówno sprawy polskiej, jak czeskiej na konferencji, wywołując pesymizm co do możliwości osiągnięcia pokoju przez wykonanie stojącego na porządku dziennym programu przebudowy środkowej Europy. Z wielkim trudem udało się doprowadzić do ustanowienia tymczasowej linii demarkacyjnej Między dwiema okupacjami spornego obszaru Pomimo, że w poczuciu ważności pokoju Między dwoma narodami w czasie konferencji Staraliśmy się ułatwić zadanie komisji Czesi, mianowicie mój dawny przyjaciel polityczny Kramasz Występowali bardzo namiętnie Wywołując nawet nieprzyjemne dla siebie uwagi Ze strony przedstawicieli mocarstw — Jak to? — wołał Kramarz. — Więc my, którzyśmy tyle zrobili dla sprawy aliantów podczas wojny, tak jesteśmy dziś traktowani? — Może pan przyzna, — zauważył ser Ismi Howard, — że i alianci cośkolwiek dla was zrobili. Rozdział czwarty Sprawa Polska na konferencji. Głównym i najpilniejszym zadaniem konferencji było przygotowanie traktatu pokoju z Niemcami. To wymagało rozstrzygnięcia kwestii polskiej w najważniejszym jej punkcie wykreślenia granicy niemiecko-polskiej. Pojęcie granicy między Polską a Niemcami. Ściśle zależało od całego pojęcia państwa polskiego i jego przyszłej roli. Myśląc uczciwie i logicznie, dążąc istotnie do położenia trwałych podstaw pokoju na przyszłość, opartego na względnej chociażby równowadze sił w Europie, bo opieranie go na czym innym jest mrzonką lub szalbierstwem, należało utworzyć takie państwo polskie, które by miało wszelkie warunki zewnętrzne niezawisłości od sąsiadów. Bo wewnętrzne od samych już Polaków zależały. A w takim razie należało całkowicie przeprowadzić program delegacji polskiej, program Komitetu Narodowego. Jeżeli politycy mocarstw zwycięskich, przytłoczeni ogromem zagadnień, które stały przed nami w tej wojnie, nie przemyśleli tej sprawy gruntownie, to jednak w ogólnych zarysach przedstawiała im się ona mniej więcej w naszym sensie. Czasami myśl ich nie miała odwagi iść w konsekwencjach do końca, ale na ogół zajmowali stanowisko sprzyjające naszym dążeniom. Trzeba to powiedzieć przede wszystkim o Francji, której sprawa w stosunku do Niemiec ściśle się wiązała z naszą. Przyjazne było również stanowisko Włoch. Zmieniło się ono dopiero znacznie później, kiedy wzięła tam górę polityka popierania interesów niemieckich. Na poparcie prezydenta Wilsona, jakkolwiek pochodzące z innych motywów, również można było liczyć. Co do Anglii, to, dopóki jej polityką kierował Foreign Office z Balfurem na czele, program nasz stał wcale mocno ale z tamtej strony groził wzrost wpływu Lloyd George'a, a tym samym daleko idące uzależnienie polityki angielskiej od Żydów. Japonia nie miała swej polityki w sprawach europejskich. Delegacja jej postawiła sobie za zadanie popierać we wszystkim Anglię. Zauważę w nawiasie, iż bodajże cała polityka japońska na konferencji pokojowej była chybiona skutkiem tego, iż japońscy mężowie stanu zanadto myśleli o zaspokojeniu opinii publicznej swego kraju. Opinia ta głównie się roznamiętniała sprawą równouprawnienia Japończyków za granicą z innymi narodami. Chodziło tu o ich położenie prawne w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii. Sprawa ta z punktu widzenia mocarstwowych interesów Japonii nie miała tak wielkiej wagi, jeżeli chodzi o honor narodowy. To także ją fałszywie rozumiano. Ograniczenia stosowane do Chińczyków i Japończyków w Ameryce nie pochodziły stąd, żeby ich uważano za niską rasę, bo bardzo niskie rasy korzystają tam z równości przed prawem. Jeno stąd, że obawiają się ich tam jako synów starych, mocno scementowanych społeczeństw, którzy nie poddają się asymilacji i związani są z sobą mocną solidarnością nawet wtedy, gdy od kilku pokoleń rodzą się poza granicami swojej ojczyzny. Otóż delegacja japońska, zdaje się, liczyła na to, że wobec wielkich haseł wilsonowskich przy poparciu Anglii uda jej się osiągnąć zniesienie raz na zawsze tych ograniczeń. Dlatego nie tak znów ważnego celu poświęciła ona swą samodzielność na konferencji. Tymczasem Wilson przy całej swej pryncypialności w tej sprawie był twardy. Anglia zaś, gdyby chciała Japończyków szczerze poprzeć, wywołałaby burzę w Australii i w Kanadzie, gdzie ich się tak samo boją jak w Stanach Zjednoczonych i naderwałaby Węzły łączące w całości brytyjskie imperium. Cel tedy okazał się Chimerą. Pogoń zaś za nim uniemożliwiła Japonii wyzyskanie i umocnienie swego stanowiska mocarstwowego na konferencji i osiągnięcie tych zysków, jakie osiągnąć mogła. Dwie okoliczności w pierwszym okresie konferencji były dla nas pomyślne. Po pierwsze, międzynarodowe żydostwo widocznie dużo czasu potrzebowało, żeby się z sobą porozumieć i ustalić program zakulisowego działania na konferencji pokojowej. Musiało ono niezawodnie dostosować ten program do paktu zawartego, jak powiadano, w loży na Dorotinstrasse a nadto załagodzić rozmaite współzawodnictwa, wśród których najważniejsza bodaj była walka między Żydami angielskimi, a amerykańskimi o rolę przewodnią w Palestynie, wygrana, jak się okazało, przez Żydów angielskich. Tak czy owak, cichy podczas konferencji, a później głośno otrębujący swe zasługi Komitet Żydowski, Ściągnął do Paryża dopiero, zdaje się, na wiosnę. W pierwszych wtedy miesiącach konferencji powietrze w Paryżu było względnie czyste, nie tak zatrute intrygami. Powtórę. Główny rzecznik polityki żydowskiej na konferencji, Lloyd George, musiał po zakończeniu wojny zająć się przede wszystkim umocnieniem swej władzy w Anglii, przeprowadzić wybory, zwyciężyć, a następnie zapanować nad starą, mocnymi tradycjami stojącą organizacją Foreign Office. Odebrać jej kierownictwo spraw na konferencji. Wybory przeprowadził genialnie. Obrońca najmniej zasługujących na obronę interesów kapitalistycznych pociągnął otumanionych socjalizmem robotników rzucając im zapowiedź Sądu Międzynarodowego nad Wilhelmem. Dziwnie, co prawda, wyglądał szef rządu Wielkiej Brytanii, rzucający skrajnie rewolucyjne hasło odpowiedzialności głowy państwa przed jakimś forum międzynarodowym. Jeszcze dziwniej minister króla angielskiego, stawiający królów przed trybunał. Hasło to demoralizowało masy angielskie, podkopywało zasady, na których stoi Anglia jako państwo, ale interesom, których bronił Lloyd George, nic nie szkodziło. Z jego stanowiska nic ono nie kosztowało. Tym bardziej, iż ten sam Lloyd George z równie głębokim przekonaniem później dowodził, że taki sąd nad Wilhelmem jest niemożliwy. Ale wybory zostały wygrane. Ramsey MacDonald musiał jeszcze kilka lat czekać na swoją kolej. Później w roku 1920, kiedy byłem przez długą chorobę usunięty z konferencji, stałem z dala od spraw politycznych, znalazłem się w gronie poważnych Anglików, którzy narzekali na brak ludzi mocnych zasad w polityce. No, powiedziałem, wy przecie nie możecie się skarżyć. Nie widziałem człowieka mocniejszych zasad jak wasz premier.